Odcinek szósty Gdy ojciec umierał w Częstochowie Rzekł do mnie Mam trzy prośby Pierwsza, bądź dobrym człowiekiem Chrześcijaninem i Polakiem Gromnostka pomyślała Tylko pomyślałem Ale widocznie cień uśmiechu Poruszył mi usta, bo staruszek ciągnął Ta też słuchaj dalej, no Zrobił przerwę Spojrzał przez okno, jakby mu się zrobiło żal. Nieba, obloków, powietrza. Róży, którą przyniosłem, która stała na parapecie. Nie zapisuj się, synek, do żadnej partii politycznej. Zachowuj niezależność myślenia i działania. A trzecia prośba... Zamyślił się, przesunął językiem po wargach. Mówienie sprawiało mu trudność. Zanim zdążyłem zapytać, czy mam mu coś podać, potrząsnął niecierpliwie głową, że nie. Ciężko ci tam było, co? Stwierdził raczej niż zapytał. Nie zaskoczyłem. Męcząca była konieczność nadążania za jego rozdygotanymi myślami. Odziedziczyłem je chyba po nim. To no tam, gdzie, gdzie, gdzie było ci naprawdę ciężko w nowym Glow Zrozumiał Dlatego nic nie mówiłeś Potwierdził własną myśl Znów z Nolem Glow I nie mów, ceny nadal Zbierzesz to, co posiejesz Miłość Rodzi się tylko przez miłość A kto sieje nienawiść W jego spojrzeniu Uciekającym za okno było coś przeraźliwego. Myślę, że po prostu za bardzo kochał życie. Tak. Gdy w roku 1946 przyjechałem do Wrocławia, rozpytywałem na lewo i na prawo rodzinę, z którą nie miałem kontaktu od sześciu przeszło lat. Od momentu wyciągnięcia mnie z łóżka szpitalnego jeszcze w czasie wojny polsko-niemieckiej. Wycisk musiał być niezgorszy, skoro. Jak mi oświadczył współwięzień lekarz z równego, a przyznał się w tajemnicy, chciał uchodzić za robotnika. Przeszedłem zapalenie opon mózgowych. Potem nietypowy dla lwowiaków, łańcuszek więzień, bo traktem północnym, równe, baranowicze, lida, orsza, Moskwa, Gorki, Kirov. Najmocniej wbił mi się w pamięć chlor wygryzający oczy w klozetach, w których nie było gdzie. Nogi postawić i nocne, rytmiczne ryki więźniów przenoszące się z celi na cele. Woz ducha! Woz ducha! Powietrza znaczy. W celi przeznaczonej dla dziewięciu osób siedziało 87, siedem. Urkagany, więźniowie kryminali. Siedzący przy oknach załatwiali każdego przepychającego się do powietrza po swojemu. Trudności nie było. Mieli do czynienia z udającymi raboczych, zapuszczającymi brud, zapaznokciami i trącymi dłońmi o beton pierwszy sprawdzian pokaże ruki profesorami, wyższymi oficerami, sędziami, starostami, prezydentami i naczelnikami miast, posłami, senatorami, wyższymi urzędnikami magistratów, prokurator policji, leśnikami, duchownymi, nauczycielami. Ktoś mnie poił, nie wiem kto. Ktoś mi wpychał w usta, pigułki, jedzenie nie wiem kto. Ktoś mi naszeptywał do ucha. Nie przyznałaj się. Nie wiem kto. Lep mi rozsadzalo, oddychać nie było czym. Stosy nagich torsów falowały rozpaczliwie, aż raz. I to pamiętam. Staruszek, chudy jak patyk profesor, cieszący się szacunkiem wszystkich, porozmawiał z urkaganami pod oknem. Jeden z nich krzyknął, mierząc we mnie państwa. — A, malcik, idź, bleć zuda, podyszy. Poddychaj. Wyciągnął rękę, szarpnął mną, wcisnął niemal moją twarz między pręty krat. Zdarzało się wam po nadmiernym wysiłku, po wielkim zmęczeniu, znaleźć się pod zimnym prysznicem? Przez nos usta wsączało się we mnie razem z oddechem zdrowie. — Zdrowie, życie. — Właściwie za to, bladź, powinienem mu dać Pysk. Pomyślałem i zasnąłem Gdy obudziłem się Zamiast dać urce w pysk Zapytałem go Co będzie, proszę pana Co będzie <śmiech> <śmiech> Co to będzie Pierwsz będzie Reedukacja znaczy Żyć będziesz, bo nie, nie zachoczysz Wybuchnął śmiechem Który by sploszył Stado koni leczny punkt Raz przydzielitelny lager coś w rodzaju punktu rozdzielczego w kotlasie, dziesiątki kilometrów labiryntowych korytarzy z drutu kolczastego Wrzynające się w morze ludzkie, barki na siewiernej dwinie, w których pod gigantycznym pokładem pięciu więźniów umiało steroryzować przeszło osiemset osób. Znimaj marynarku, pierwszy opór, złamanie ręki, Śpieszącemu na pomoc złamanie nogi. Następnemu Wybicie oko I kto w kolejce? Kolonny w tundrze, czyli tajdze. Kol kolonna to kolumna, to trzy tysiące osób w zamkniętej zonie. Zakaz wyprowadzania na robotę, gdy termometr wskazywał poniżej czterdziestu stopni. Kurza ślepota opuchlina, glodowa zmuszająca do otwierania powiek palcami. Krowawy panos, czerwonka kosząca ludzi jak średniowieczna dżuma. Łazarety za północnym Uralem z jedynymi medykamentami, gencjaną, aspiryną, watą, jodyną, rycenusem, cyngarz, korbut, pelagra, zęby, każdy do wyjęcia palcami. Wszystko to opisywała bez klamstwa, bez nienawiści poetka lwowska Beata Obertyńska w wydanej w Rzymie książce pod tytułem W domu woli”. Przywiozłem ją przez granicę pod strachem Boga 15, może 20 lat temu. Ja lepiej napisać nie potrafię. A najważniejsze, po co? Żeby się nie powtórzyło? Powtórzy się. Jeśli tworzyć będziemy systemy oparte na fałszu, na posłuszeństwie wymuszonym przez policję, która za obiad w zamkniętych konsumach płaci piątą część wartości realnej, a mieszkania ma w parę tygodni od wstąpienia na służbę. Jeśli młodzież wychowywać się będzie w cynizmie, a zaprawdę z podręcznika szkolnego otrzymywać się będzie dziesięć lat katorgi. wtedy, żeby nie wiem co pisano, powtórzy się cała groza stalinizmu, któremu żaden Stalin potrzebny nie jest. Potrzebne są pożywki, korzyść ze służenia władzy, której się nie wierzy, ale której naród zmienić nie może. Kłamstwo jako oręż tej władzy i nienawiść. Służąca skluceniu ewentualnych obrońców prawdy Wtedy, jak mawiał mól Francji Cała zabawa zacznie się od początku W 1946 roku we Wrocławiu Większość już była pierwospitana Przyuczona, że mądre klamstwo ratuje Jeśli nie życie, to dobrobyt Szukałem rodziców, braci Siostry, lecz natykałem się albo na takich jak ja, albo na takich, jakich w ogóle lepiej nie spotykać. Wreszcie znalazł się przyjezdny z Warszawy, który spotkał tam mego średniego brata Felka. Ja jestem najmłodszy. Pojechałem. Trzy doby chodziłem po Warszawie, gwizdząc sygnał, którym zwoływaliśmy się z braćmi. W tę trzecią dobę odpowiedział mi podobny gwizd na Ząbkowski. Jak to Lwowiak, stojąc o kulach w cuchnącej moczem bramie, pozbierać się nie mogłem ze śmichu, widząc jak mój bracisku lata to w te, to we w te. W końcu stanął metr przed szparą, przez którą gwizdali mi nie wytrzymał. Ta co jest do nagłej Francji! Wiedział dokładnie, że ja nie żyję. Wtedy żył jeszcze świadek naoczny mojej śmierci na strzelnicy zamarstynowskiej, tyle że ciała... Nie znaleziono. I oto usłyszał za sobą głos za no, nie, nie ze światów. Za bramy. Na wysokim zamku stoję dla mamku, on i otrzyma za ku, Może się użyni pan na Pewno No i nie dał mi bracisku skończyć. Stanął w otwartej bramie, A na twarzy, malowało mu się. Malowało mu się wszystko, co na szczerej lwowskiej gębie malować się powinno, gdy jest jak trza. W końcu odetkalo go i ryknął tak, że myślałem, że ta cholerna brama zawali się na nas. Ta niech cię nagle krew zaleje, żeby ty wiesz, ile my za twoje duże nam się wywolili. Uradziliśmy, że pojedziemy do staruszka do Częstochowy od razu. Tylko Felek spojrzał na mnie bacznie. Serce staruszka nie jest w najlepszym stanie, trzeba uważać. A mama spytałem. No, mama, mama znów spojrzał na mnie. Serce to ja mam zdrowe. Powiedziałem. Serce wtedy miałem zdrowe. Kiedy? No niedawno milczeliśmy. Potem posypały się pytania, odpowiedzi, a Ala, Zbyszek, Atena, Ufa, w ogóle, a w ogóle to nie było najlepiej. Pod schodami wiodącymi do pokoju ojca w Częstochowie ustaliliśmy ostatecznie, jak rozegramy sprawę. Felutek poszedł pierwszy miał powiedzieć ojcu, że przeprasza że po nocy, prawda, ale właśnie ten pan prosto z Rosji, prawda że, bo podobno Jurciu właśnie może pani tego nawet żyje prawda by... musiał go tato poczęstować nielichym kopem bo wyleciał jak z procy proszę pana Spostrzegł się zniszczył głos proszę pana gdyby pan był tak uprzejmy Gdyby dziś serce biło mi tak jak wtedy, gdy gramuliłem się o kulach po tych schodkach, a one były na zewnątrz ściany, rozsypałbym się chyba. Ojciec siedział przy stoliczku oświetlonym skąpo. Felek miał o to zadbać lampką nocną i wpatrywał się w drzwi. Gdy go ujrzałem, serce zwielokrotniło swój lomot. Pewien byłem, że słychać je w pokoju głośniej, od rozklekotanego budzika stojącego na nakastliku. Nakastlik to taki. Szafka nocna. Tato wskazał puste miejsce naprzeciw siebie, nie zdjąłem szynela, sięgającego mi do kostyk, siadłem, wsparłem się na obu kulach, by częściowo zasłonić twarz. Czy to prawda? Ten sam głos. On też ten sam Ale przy jego dbalości o formy towarzyskie O lwowską uprzejmość To zdanie bez przywitania gości Brzmiało niewiarygodnie No Kaszlnąłem Wyciągnąłem chusteczkę Wyczyściłem nos Znów niby złapał mnie kaszel Ale Powiedział przeciągle tatu, Nosząc się z miejsca Wyprostował się wzrok Wbity miał we mnie Ale Runął jak długi Felek zdążył tylko podłożyć mu rękę Pod głowę, żeby się nie uderzył Zerwałem się Na ile to było możliwe Na prawej nodze mogłem stać Dość pewnie Brat chwycił ojca pod pachy Ja za nogi, i rzuciliśmy go na łóżko. Zdziwiłem się, że tak maloważy Zaczęliśmy klepać go po twarzy Rozcierać Ręce. tatu, to tato, to ta nie rób nam tego, tatu, no ta, tatu. Otworzył oczy. Patrzył na mnie, nic nie mówił, tylko kiwał głową na nie. Nic nie mówił, tylko kiwał głową. Ciągnął powietrze bardzo głęboko. Na raty piętrowo wypuszczał je wolno, rzutkim strumieniem, jakby chciał zgasić świecy. Uśmiechnął się. Nie byłem w stanie ruszyć się. Odezwał się wreszcie. Koniak jest w szafie za bielizno. A ktoś jej nienawiść. Głos ojca wyrwał mnie z zadumy. Szpital okno, róża na parapecie. To niewiarygodny pomyślałem, jak błyskawicznie może biec ludzka myśl. Ten nienawiść zbierze. Pamiętasz zdanie Cezara? Cały ojciec. Pojęcia nie mam o czym mówi. Patrzę uważnie, nie rozumiejąc. Staruszek próbuje się uśmiechnąć. No Nankę. Nie pamiętasz. Profesor Nankę. Ale co ma wspólnego? I nagłe olśnienie. Co niewiarygodne. Musiało minąć minimum dziesięć lat. Tak, pamiętam. Nankę opowiadał, jak Cezar po wkroczeniu do Egiptu kazał spalić przyniesione przez woraków listy wrogów i spiskowców, a do donosicieli rzekł. Po co poznawać imiona wrogów, jeśli nie znając ich można spróbować zrobić z nich sprzymierzeńców? No i czego nie rozumiesz? spytał wtedy ojciec. Dlaczego głupio postąpił? Wrogów trzeba tępić. muskali czy Prusace nigdy nie... Niecierpliwe ojcowskie machnięcie ręką odcięło mi resztę zdania jak topory. A Miniewski, a Webersfeldowie, a Heidenreich, a Franku, a Moskiewski Wygnaniec Fedorowicz. Istotnie, wielu Rosjan przeszło w 1863 roku na stronę powstańców. Wśród nich oficer techniczny armii carskiej miniewski Dosłużył się stopnia pułkownika wojska Polskiego, mieszkał i umarł w Lwowie. Tam też dokonali żywota Niemcy, którzy przeszli na strony walczących o sprawiedliwość społeczną i o wolność. Między innymi właśnie Webersfeldowie, Heidenreich, późniejszy polski generał Kruk. Iwanowi Fedorowiczowi zawdzięcza Lwów pierwszy druk 15 lutego 1574 roku ukazali się w języku ruskim listy apostolskie. Wygnany bowiem przez cara został otwartymi ramionami powitany przez lwowiaków, gotowych przyjąć każdego zdolnego człowieka, niezależnie od narodowości wyznania języka czy przekonań, jeśli pragnie służyć postępowi społecznemu i prawdzie. Iwan Frankow, współredaktor Kuriera Lwowskiego, piszący po polsku pięknie od niejednego członka Związku Literatów Polskich PRL Wniósł niemalo do kultury Lwowa, a już jeśli mowa o takich jak wychowanych polskiej szkody wojskowej w Genu i Żyd, kapitan z powstania styczniowego i Zydor Karlsbad, to jemu podobnych było tylu, że im poświęcić by trzeba oddzielny rozdział. – No zrozumiałeś wreszcie – pytał ojciec. Zakaszlał się na ramieniu. Poczułem delikatne dotknięcie. – Męczy pan ojca. – Szepce pielęgniarka. On to robi całe życie, uśmiecha się tatu. Niech siedzi, ja go też męczę. Jestem zaniepokojony, pochylam się nad łóżkiem. Niech tatuś przestanie mówić, bo zacznę śpiewać. Ojciec wybucha śmiechem tak gwałtownym, że puszcza dość gromkiego bąka. Speszył się okrutnie, robi przepraszający gest. Chce się podnieść, ale bezsilnie opada na poduszki. Milczy chwilę, dyszy, znów śmiech go lapie. Mówi tlumiąc, no tak, akumpaniament, przepraszam. Nie wiem, co powiedzieć, ciszę przerywa staruszek. Widzisz, synek, bohaterska postawa nadaje się do chwili ciężkich, albo bardzo ciężkich, ale w chwili, w sytuacji rozpaczliwej, tylko poczucie humoru pozwoli ci zachować twarz i uniknąć śmieszności, a czasy... Czasy, syneczku, i to ciężkie. To sarnie spojrzenie w okno On się chyba nigdy nie pogodzi Boże daj siły Nagle widzę go na rynku lwowskim Jak nachyla się nade mną w zabawnej pozie Wsparty dłoń mi na kolanach Ele mele dudki, Gospodarz malutki gospodyńka. I nigdy do tyłu Budzi mnie głos ojca Słabiutki, słabiutki Dochodzący z łóżka Wiem o czym mówi, wiem co powie Nigdy Zawsze biegnij myśl do tego, co będzie odwracaj się tylko po doświadczenie Obiecaj Chcę powiedzieć, obiecuję Nie daje rady A stary orientuje się, uśmiecha Chcę coś powiedzieć, ale ja mu też nie jest lekko Wreszcie szepcę Ale, mele Za ja chwilę będę wyjść. Pielęgniarka dotykamy do ramienia, podaje kule. Śpi, mówi. I ciągnie mnie za sobą. Śpi, moja miłości, jeśli chcesz, nie musisz. Coś ci powiem, powiem. Tu dwa grosze Ale nim nie skończę Nie unosić proszę Powiek Powiek Będę mówił O jedynym takim mieście Na tym Bożym świecie Całym Gdzie był zamek Przed ratuszem stały lwy, A trzeciego maja Trąb ale nie jest smutno mi Śpi, malejstvo śpí lulila lalilu I opowiem właśnie o tym O tym, Jak w grudniowe ranki Z zajalowca wstawał świt od pochulanki złoty, złoty. człek się budził, a w śniadanie Łap z w balon na pobudzie Tyle spraw, a słonko już na blonia i na stry. Boże, lwowski grudzień, jak pomyślę ludzie, wcale nie jest smutno mi, śpi. Hallelujah. Z Ofisu Supińskiego I w tę drogę weź mnie Bardzo proszę weź mnie Pobiegniemy przez Lugosza Mikolaja i Akademicką Plac Mariacki, wluczki w trójkąt w kole Mydlo Jeleńszicht Potem przez Halicką i już, i już, i już Boże Gdzie to wszystko? wcale nie jest. Wybacz mi, śpij maleństwo, śpij, lulila, lalilu, Lulala Tato. brak mi Ciebie Nie bardzo umiem sobie radzić sam Gdybyś wiedział, jak mi brak naszego domu Z jego atmosferą zaufania, życzliwości, wiary w przyszłość Żebyś wiedział, jak brak mi świeżego oddechu Naszego uśmiechniętego, radosnego miasta Nie byłeś człowiekiem wykształconym Choć po amatorsku kochałeś się w historii i w sztuce Byłeś człowiekiem prostym, ale Od twojej prostoty do prostactwa Było dużo dalej niż od erudycji Do mądrości wielu Wysoce wykształconych Gdybyś można było jakoś tak urządzić By ciebie sprzed przeszło pół wieku Sprowadzić tu do Konstancina Do pokoju numer 19, Posadzić w tym fotelu pod oknem A lubiłeś? Miękkie fotele, oj lubiłeś Powiedzieć tato to to ja, twój Jurciu, poradź, co robić? Ty popatrzyłbyś po swojemu z tymi figlikami w przemrużonych oczach, rzekłbyś, ta to jakiś Jurciu, ta to nie, tato nie może być, ta ty piernik jest, starszy ode mnie, nie, nie żeby wyglądał, a taki piernik, tylko wiesz, niemożność, niemożności, ale serce mi tu, Jurciu, podejdź, no ty mi tu bliżej do okna. Polska ludowa oduczyła mnie beczeć, ale chyba beknąłbym sobie jak głupi ojczy. Starałbym się ze wszystkich sił ukryć to, wrzeszczałbym na cały zajk. Statu herbaty ci zrobię, Pobiegnę do pani Lucyli. To kierowniczka, wielka jak nieszczęście, ale i cudny człowiek. Ta ona. Ta ona w życiu nie odmówi Jak ja jej powiem, że to dla ciebie I że ty nie żyjesz Najwyżej przytomność straci albo, albo kogoś z kulparkowa wezwi To się tu tworki nazywa Tato. Tato Tato Fotel jest pusty A ja jestem stary, naiwny, lwowski dziecku Jestem cię za to wdzięczny Ojcze, mamo, lwowie a wiem, to wiem, że ty tu gdzieś jesteś i podsłuchujesz. Wiesz, piętro niżej jest identyczny pokój. Parę tygodni temu za, zanudzałem w nim, w życiu nie zgadniesz kogo. Burzyszczy mojego dzieciństwa. Nie, nie Giery Oczywiście uwielbiałem Giery Kupera, ale to było nic przy moim uwielbieniu dla Henia Barkera, przedtem Fogelfengera. Po prostu dla Toncia, z bardzo wesołej właskiej fali. Pamiętasz, jak śpiewali? Czekaj, wezmę gitarę. Popamiętaj, ty, sytońku, Pojdź szepciu, to się tobie przyda, pamiętaj, że nie bida, ale pieniądz, to nieszczęść, Kto ma forsy temu, zdaje się temu, zdaje się, że on król, że je pije i przedstawia się każdy przy nim nul. A jak ty ku forza, skończy się zara kończy się cały wal, stęka kwenka i zostaje mu po tej forsi żal. A my dwaj, oba swaj, nie, nie mamy nic, nie mamy rajmy dwa oho, a ta, to tak jak innych sto. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. I bez świat hulamy sobie tak razem obaj. Popamiętaj ty, Sytuanku, powiedz szepciu, powiedz co. <grym> to się... Nie, że kolega braci najwięcej w życiu znaczy nawet więcej niż milionów sto to ma forsy, ten kolegi ma, przyjaciela, ma, wszystko ma, żyju, piju i hulaju z nim, jak się ty kuda, a jak ty forsa skończy się zarabisza się na nim psy, nikt go nie zna, nikt nie kocha go, to nie to co my... A my dwa, oba swaj, to takich nie ma cały kraj. Nam nic nie zrobi, zło, bo no trać jak nie masz co. Ho, ho, ho, jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. I bez świat ulamy sobie tak razem, oba <śmiech> Tak, oczywiście był jeszcze Szczepciu, ja nie zapominam, bo mówiłem tylko o Tońciu. Ale, wiecie co Państwo, ja myślę tak, że ponieważ nam się tutaj taśma troszkę kończy, to my może przejdziemy już na czwarto i tam na tamtej kazecie już będę mówić o szczepciu, a teraz, bej słuchaj tato, a teraz to, to poprosimy Pana Krzesia, to jest Pan Uczkowski, który nagrywa. Herbata gotowa, Krzysiu, czy nie? A państwo też nie chcę zrobić. Co Wam szkodzi? Do widzenia na razie do czwartej kasety.